Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. To jest podcast Beertox. po drugiej stronie, czyli ten głos, którego w tej chwili nie słyszycie, to Piotrek Podsiadły. A ten, który będziecie słyszeć cały czas i ledwo będzie pozwalał mi dojść do głosu, to Maciek Teczyński. A teraz powinniście wszyscy napisać, dobrze wiemy z doświadczenia, że to zawsze Piotrek po prostu wycina, wcina mi się w słowo i tak dalej. A... Maciek, nie... nie, nie... Nie dekonspiruj de tutaj mojej prowokacji. Nie, nie kontynuujmy tej takiej e, struktury konfliktu. Jałowej przed... dyskusji. Dokładnie, gdyż mamy przed co bardzo ekscytujący odcinek. Ehm, Zabieramy i... was na wycieczkę. Zabieramy was, może tutaj wrzucę jakąś taką muzykę, takie, wiesz, jakieś, e, takie dzwonki, co czasami na jakiejś werandzie coś takiego, że jak wiatr dzwoni, to takie... Ty, ty, ty, ty, ty, tak, teraz zamknijcie oczy. Zamknijcie oczy. I wyobraźcie sobie... Siadamy to do jesteście... teleportera, Birtox. I przenosicie się do autobusu hop on, hop off. <grych> na fasion... nie. A się magiczny autobus kiedyś? Oczywiście, to był bardzo dobry serial. No, to więc bierzemy, bierzemy naszego Gekona na e, ramię i jedziemy magicznym autobusem do Brukseli. Ponieważ witamy bardzo serdecznie w odcinku 3... Eee, trzecim. Z serii belgijskiej. Z serii belgijskiej. Tak jak browary mają piwa z serii belgijskiej, to mamy odcinki z serii belgijskiej. I już. Bruksela, Przynajmniej, na, na, przynajmniej na jakiś czas będzie to ostatni z tej serii. A potem może jeszcze coś się pojawi. Być może. Także mamy... fani belgi mogą, mogą jeszcze też na coś liczyć. Parę asów w rękawie. Eee, także, Piotrek, teraz 3-2-1 masz minutę do opowiedzenia. Belgia, twoje jakby wrażenia, perspektywy tak miast, Belgia jako miasto. Nawet jeszcze może, bo ostatnio w ogóle słyszałem taką opinię o naszym podcaście, że no fajnie, fajnie, ale ciągle o tym piwie. Mm. No dobra. Podcast turystyczny. Nie. Belgia jest stolicą Be nie, Bruksela. Stolica Belgii. Nie, moje wrażenia osobiste są takie, że jest to miasto dosyć różnorodne, chociaż może, może te zachodnie stolice tak mają, że jest to taki tygiel kulturowy i w tym przypadku jest nie inaczej. I jest to miasto również takie, może troszeczkę przesadzę, ale właśnie przypominało mi przez to troszeczkę naszą rodzinną łódź, ponieważ jest to miasto takie przynajmniej w większości nie oczywiście piękne, tak naprawdę tylko dość ścisłe centrum e, kapie zabytkami, rynek i tak dalej. Ale poza tym e, poza tym nie ma jakichś właśnie oszłamiających e, super klimatycznych, nie wiem, właśnie zabytków. Mhm. E, natomiast jest za to bardzo, bardzo fajny klimat takiego, powiedziałbym, wyluzowanego mhm. e, miasta. Kreatywnego też, bo dużo takich miejsc, no z ciekawymi jakimiś rzeczami, na które bym nie wpadł. No ogólnie, miasto, miasto takich przy, tych przeciwn. Jak to się mówi? Przeciwieństw. Przeciwieństw, to chciałem powiedzieć. No ale jeszcze muszę napomknąć, oczywiście, coś, co, z czego zdawałem sobie sprawę, ale w sumie nie myślałem, że będzie to o tyle uciążliwe, a mianowicie ta dwujęzyczność tego miasta. No na pewno nie ułatwia um, turystom. Ja tutaj mogę się podzielić historią, jak um, wylądowałem na lotnisku i chciałem wziąć pociąg um, na stację, którą wiedziałem, że nazywa się um, Brussels Midi, um, ale nie byłem pewien w jakim języku. No i jak szedłem jakby do tej części kolejowej... Do tej pory nie jesteśmy pewni w jakim... Tak. No i jak szedłem na to, do tej części kolejowej, no to się okazuje, że jak są takie tablice z designem pociągów, to generalnie język się zmienia tak co średnio co 10 sekund. I żeby jeszcze było ciekawiej, no to oczywiście przez to, że to jest lotnisko, no to jeszcze jest dodatkowo angielski, czyli jest po francusku, po flamandzku i po angielsku. Więc generalnie, i żeby nie było tak jakoś łatwo, to ta sama stacja w każdym z tych trzech języków nazywa się inaczej, bo bodajże tak po był. francusku to było y, bruxelles zui czyli chyba Bruksela południe tak? Y, um, potem po flamandzku to właśnie było to Brussels-Midi, a po angielsku to było... Brussels Central South, czy coś takiego. No. I, i generalnie... A, lepiej się nad tym dużo nie zastanawiać. Co 10 sekund um, zmieniał, zmieniał się język, więc ja tak miałem 10 sekund, żeby znaleźć jak był ten taki okienko o moje angielskie czy tam flamandzkie, później się znowu zmieniało i musiałem znowu szukać. Więc um, no nie było to łatwe. No tak, to, to ja muszę też podzielić, że zaliczyłem pewnego rodzaju fail szukając uh, Antwerpi na tablicy. Ponieważ tak się zdarzyło, że akurat była nazwa Francuska, bodajże, no której generalnie w samej Antwerpii się nie używa zupełnie. Tak. I bodajże jest, pisze się Anvers. Mhm. On, on nie on, wiem. On, on. On, on. Um. Także musicie być na to przygotowani. Ale generalnie... tak to tylko w Brukseli jest tak, jest taki miks. A tak to to albo, albo jedno, albo drugie. Tak, ale y, generalnie wydaje mi się, że jakieś takie historie z tym, że o, brudno, brzydko, w ogóle beznadziejne miasto, to się kompletnie nie zgadza, bo moim zdaniem ma naprawdę fajny klimat. Ale co, chyba powoli przechodźmy już do piwa, żeby już nie zagłębiać się w... Żeby ten podcast nie był tylko o turystyce, no. że tak. fajnie, no, ale tylko o tej turystyce. No więc <laughs> co, do, dotarliśmy do Brukseli w piątek, to był, prawda, piątek? Tak. Piątek. Krótki, szybki wypad wieczorny. Najpierw było krótkie, szybkie zwiedzanie i potem, żeby akurat tak się złożyło, że wylądowaliśmy na koniec przy symbolu brukselskim, czyli przy Manekin pis sikającym chłopcu, a tam mieści się dosłownie 10 metrów od tego słynnego pomniczka e, właśnie jeden z równie słynnych belgijskich lokali. Mowa. Maciek, po, po, no, po, powiedz nazwę Maciek ale bo właśnie, o, o którym mówisz, bo tam były dwa w sumie blisko. Wiem, że myślisz o tym... Ten, którego nazwy nie jesteś w stanie powiedzieć, dlatego każę cię powiedzieć. Ja, ja mówię na ten lokal Eszele, Geszele, k -k, ale... Tak, to był nasz... Mamy, mamy generalnie parę jeszcze. Mamy swoje nazwy na, na lokale w Brukseli właśnie to jest jedna z nich, ale lokal nazywa się z grubsza Le... Poszyn Lekelder. Nie wiem, po jakiemu chciałem to powiedzieć, ale... Na ręki się, się znajdzie, ale, ale Piotrek, jednak akcent na ostatnią sylabę, bardzo proszę. E, chyba tak, i to R y, bardziej nieme. No tak. Gardłowosowe. Tak. Jest to ten jeden z tych y, starych, klasycznych, właściwie z tych kafe brukselskich. Tak. Y, rzeczywiście taka y, y, Klimat retro tam kapie, kapie z, ze wszystkich miejsc w postaci y, kukiełek teatralnych kolekcjonowanych tam od właśnie chyba niepamiętnych czasów i właśnie podobno ta nazwa to w tłumaczeniu tak luźno jest piwnica kukiełek, chociaż lokal nie jest w piwnicy, a wchodzi się do niego po schodach na górę, ale mniejsza z tym. No i jest można powiedzieć trochę creepy nie? przez te jest, kukiełki. Przy, ja bym powiedział, że jest przytłaczający strasznie wystrój tego lokalu, bo jest tak właśnie jak w takim tak ciemno, ciemne stoły i właśnie wszędzie te kukiełki, kurde, patrzą na wszystkich, to no, nie wiem. Tak, ale kelnerzy cali na biało. Tak, kelnerzy cali na biało. Generalnie powiedziałbym tak, to jest jedno z takich miejsc, w których jakby ktoś się wybierał do Brukseli, to na pewno trzeba raz pójść i jakby doświadczyć całej takiej um, kultury tego, no bo to jest jeśli no, chodzi o piwa, to, to karta butelkowych piw yy, belgijskiej klasyki, także jakiejś nowej fali, czy czegoś bardziej yy, ciekawszego może się nie spotka, ale, ale no, jest. Mówię, to jest chyba kwestia właśnie doświadczenia, bo właśnie są te wszystkie klasyki belgijskie, są bardzo tacy, oficjalnie ubrani kelnerzy, którzy przynoszą te piwa oczywiście z dedykowanym szkłem, nalewają przy stoliku. i. W koszyczkach takich tak, nalewania. Ma, ma to trochę swój urok, bo jakby no, jeszcze nie byłem w miejscu właśnie takim bardzo, można powiedzieć, albo pretendującym, albo faktycznie będąc takim bardziej ekskluzywnym, czy tam takim ekskluzywnym wyglądem, jeśli można tak to <laughs> powiedzieć, w którym siedzą sobie ludzie i piją jakby ekskluzywne piwa, jeśli można tak powiedzieć, prawda? Że jest z takiego szkła dedykowanego i to tak, że zwykle jak się widzi w innych miastach em, europejskich, czy nie tylko, no to już jeśli to się widzi z winem ludzi, którzy tak sobie siedzą, prawda? Przy no tak, tak, i tak, ale dalej. fakt, że w Belgii to na każdym kroku. Tak. E, w sumie ta nawet widać pary na randkach w jakichś restauracjach i właśnie nie, nie siedzą przy winie, ale przy jakimś piwie. Piękna sprawa, ale mówię, generalnie do doświadczenia raz, jak, chyba że ktoś jest jakimś wielkim wielbicielem tego klimatu, ale... No... Mi osobiście było e, już dosyć po tym jednym doświadczeniu no, z Ale e, dla kontrastu, e, bardzo niedaleko Salomon jest kultowe miejsce, jedno z kilku, o których e, będziemy opowiadać w tym odcinku, a mianowicie miejsce Modern Fonton. Fonton. Fontan. Czyli lokal top na raidbirze Tak. Brukselskim. No i chyba też mm. trzeba, tutaj powiem od razu, że chyba mój osobisty top z Brukseli. Szczerze mówiąc, tak pod każdym względem tak naprawdę. No fakt, znaczy średnio miał, jeśli lo, jak lokal tego typu średnio miał z czymkolwiek tam możliwość konkurowania. Tak. E, no zresztą wrażenia o tym, że lokalu nagraliśmy na gorąco, więc sami posłuchajcie. Właśnie wyszliśmy z... Moderlambic Lambic Fontaine? Fontaine? Fontaine, Fontaine, Fontaine, Fontaine Fontana. To jest w każdym razie drugi lokal, bo jest um, Moder Lambic Szymson, Original, a... jest gdzieś na, nie za dupiu, ale takim obrzeżach. W sumie nie wiem do końca, czym się różnią. Chyba ten no, jest taki ten nowocześniejszy, jest, prawda? Ten jest oryginalny, a ten jest taki mniej oryginalny. No właśnie. Po prostu nie, no, po prostu drugi lokal. No i w sumie chcieliśmy tylko szybko opowiedzieć powiedzieć naszych wrażeniach. Jest to taki lokal, który spokojnie mógłby się znajdować taki w Skandynawii, czy no. w innych krajach zachodniej Europy piwnej. Bardzo fajny, mają sporo piw stałych na kranach. Myślę, że tak z 20, to jest parę. Myślę, że więcej. Mają Ale nawet więcej. uloteczkę menu, w którym to piwo się nie zmienia, więc nie jest to taki typowy, rotacyjny bar, jak, jak, jak jest to nam znane. Tak. Ale też właśnie dużo tak zwanych guest on tap. Tak. No, tak z 10, wydaje mi się. Tak, i właśnie głównie z tych y, próbowaliśmy y, naszych przysmaków. Tak, y, dosyć drogo, y, nawet jak na Belgię, y, bo piwo... Od czterech tak naprawdę euro, do sześciu, 5, bliżej powiedzmy uśredniając 5 euro i to za oczywiście 25 ml. nie, 250 ml. tak, nie pół litra także dosyć drogo ale udało mi się wypić naprawdę no w sumie dwa dobre piwa jedno naprawdę bardzo dobre którego nie udało nam się spróbować na na festiwalu i było to od brun z Browaru Tvert Twerce, Twerce. Tak, zresztą um, na pewno nie pytajcie, nie pytajcie. Albo w tym odcinku, albo w jakimś innym usłyszycie, jak rozmawiamy z um, gośćmi z tego browaru, jak opowiadają, że to polskie wiśnie został użyty. Tak, użyte tak, do tak. także uważania. jest polski akcent. jest polski akcent. No więc dzisiaj udało się go spróbować, bo w momencie, gdy rozmawialiśmy z tymi um, gośćmi z browaru, to dosłownie skończyło się na, um, no na rękach, tak? Po prostu przed nami ktoś, wziął, na przed nami ktoś wziął ostatnią dosłownie um, porcję. I co? I wypiliśmy bardzo fajne. Ten oczywiście było mocno kwaśne w ogóle. Ale powiedziałeś jest? Od Bruin tak, tak, było od Bruin, od, od Bruin z e, wiśniami. No czyli nie krick, bo to nie był lambik, tylko po prostu e, od Brun. Taki czyli brązowe. Flanders, Flanders Taki w sumie tak. bardziej Flanders. No. E, I co? E, bardzo fajna, taka e, krótka kwasowość. Te wiśnie, tak naprawdę, e, no, e, wygląd prześliczny kolor, przejrzystość i tak dalej, ale to już w sumie się przyzwyczaliśmy chyba do belgijskich tak, piw. I, i powtarzamy się, więc już... Ciężko, ciężko będzie teraz wrócić, słuchajcie, Piotrek do polskich, ja do brytyjskich piw, znowu jakaś taka piana jak na Coca-Coli, <laughs> e, coś tam mętnego pływa w tym, po e, ro, ro, rozpiesz... troszeczkę jesteśmy rozpieszczeni pod tym względem. Z wielkością. E, tak. No, więc to był Modern Big e, no i to chyba w sumie z takich miejsc godnych opowiedzenia to były te dwa... Pierwszy, pierwszy, którego zaliczyliśmy pierwszego wieczoru. No i następnego dnia w miarę wcześniej już pojechaliśmy do Antwerpii, em, gdzie byliśmy na Modeste Beer Festival. Em, o którym obszerna relacja w dwóch poprzednich odcinkach. Zachęcamy serdecznie do posłuchania dwóch poprzednich odcinków. No i później wróciliśmy do Brukseli w niedzielę. I... Tak, No i żeby nie tracić specjalnie czasu, Grafik bo był wokali... napięty, było jeszcze do zobaczenia. Udaliśmy się w dzielnicę, w której zresztą już byliśmy właśnie w piątek zwiedzając ją, ale teraz cel był stricte piwny i było to Delirium Village, a dokładniej Delirium Cafe, czyli tak naprawdę chyba taki najbardziej kultowy turystycznie, szczególnie w przewodnikach w wszelkiej maści polecany do odwiedzenia lokal. I tutaj również, co, coś, coś tam, wahasz się? Ościśno nie, podoba, no, zas zastanawiam się tylko po prostu nad, nad tym, nie wiem, wydaje mi się osobiście, nad, no nie, no może faktycznie jako taki turystyczny dla kogoś, to nie jest jakby tak bardzo zainteresowany piwem, no to faktycznie może to jest dobre miejsce, ale... No tak, no nie jest to może Mekka dla Birgika, no takiego, tu bardziej właśnie model lambik, ale na pewno jest to must see, no. zresztą posłuchajcie sami. Relacja na żywo prosto z Delirium Village, Bruksela, Belgia, Europa, dzień Świat. Wszechświat, Droga Mleczna, Dzień Galaktyka. Jest dzisiaj drugi, drugi października. ale w ten czasu lata. No. Eee. Słuchajcie, jesteśmy w Delirium Cafe w Belgii i e, chcieliśmy się podzielić na gorąco wrażeniami Miejsce kultowe na pewno Tak, miejsce kultowe Byliśmy tutaj już e, w zasadzie w piątek właśnie w tym Delirium Village Ponieważ musicie wiedzieć, że To całe miejsce jakby składa się z kilku, z kilku lokali z których każdy jest jakby charakteryzuje się nieco innym profilem działalności, wystroju i wszystkiego. Największy jest e, oczywiście Delirium Cafe i to jest taki, e, no, główny bar można powiedzieć, z takimi... Dwupoziomowy, dwu, też w zasadzie. Dwupoziomowy, tak. Przede wszystkim, miejsce jest ogromne w ogóle, naprawdę. No aż mi trudno zgadywać ile tutaj się mieści ludzi, ale myślę, że kilkaset no, spokojnie. No, to bardzo. Myślę, że spokojnie też z tysiąc by weszło. No nie wiem, no czy, czy... Na dwa poziomy weszłoby, problemu. No, Okej, okay. e, I co, i... Na parterze są raczej takie bardziej belgijskie klasyki. I piwalane głównie, tak. Piwalane, tak. W piwnicy można powiedzieć, jest taki, taka część bardziej butelkowa. W sensie też jest parę kranów, ale. Ale raczej przeważają butelki. A na piętrze jest coś, co się nazywa Hop... Delirium Hopi Loft. Hopi Loft. No i to jest niby taka część z bardziej eksperymentalnymi piwami. No, w Jej... Oczywiście, chociaż większość, powiedzmy, brwarów nie ma za dużo. Nie. Tutaj dwa takie główne, te z tych ciekawszych, to jest browar DM, jeśli dobrze czytam, tak. oraz browar, z którego właśnie piwa pijemy, czyli e, Wilde Lube. Lube, <grym> Lube. Um, I w nim właśnie jesteśmy i to jest najmniej ludzi Najmniej ludzi, ponieważ takie tutaj trochę żartobliwie, trochę nieżartobliwie Ale w tym lokalu panują jakby inne nieco zasady powiedzmy Bo te dwa dolne są takie bardzo gwarne Bardzo, tak Muzyka, jest mnóstwo ludzi. głośno Ludzi dużo Natomiast tutaj tak trochę pół żartem jest tabliczka, że raczej żeby cicho, bez krzyków, bez bitw hip-hopowych, bez tak. randek Tindera, także, bez... ja pier... Pierwszym... ale słyszycie jak tutaj, jednak chyba tych randek Tindera trochę widzę. Tak? Pier... Pierwsze co mnie, moim zdaniem mnie zaskoczyło, to generalnie jest to w sumie taki najbardziej imprezowy lokal piwny, jakim na razie byliśmy w Brukseli. I chyba zdecydowana większość osób tutaj to turyści jednak tak. słysząc, patrząc po językach e, aparycji. Ehm, tutaj jest no trochę masóweczka. Trochę masóweczka, no moim zdaniem, no, tak w sumie jest dosyć. E... Znaczy, znaczy, powiem tak, to już tu, tutaj się dzieliłem tymi przemyśleniami, Kultowość rzeczywiście spływa po ścianach. Tak. Głównie spływa w postaci takich tablic e, i medalionów różnych browarów przeróżnych i jak również reklam i tego typu rzeczy. Całości dopełnia wystrój takich dosyć ciężkich mebli, ciemny, ciemne drewno. No i generalnie jest, jest brudno. No jest takie... Taka lekka, lekka rzeźnia. No Zresztą jest... ulica, ulica nazywa się, rzeźników. tłumacząc w wolnym tłumaczeniem, ulica rzeźników, tak? Więc no. to by się w sumie zgadzało. No więc um, generalnie jest rzeźnia, jest tak lepko wszędzie i trochę brudno i trochę syf. Ale no jest to swój urok. ogromne miejsce, no jakiś tam ma swój urok. No więc wypiliśmy w tej części głównej em, po jednym piwie e, Piotrek pił Delirium Nocturnum. Tak, klasycznie, żeby zacelebrować miejsce. Delirium Tremes wcześniej piliśmy. Generalnie zapytaliśmy, jaka jest różnica <śm> między Tremes a Nocturnum, to Jasne powiedział nam, ciemne. że e, Nocturnum to jest generalnie ciemny Tremens. Tak. E, I co o piwie? E, moim zdaniem było bardzo spoko. E, w sensie, no jest, było niezwykle bananowe i co ciekawe, pomimo tego, że było brązowe, przejrzyste, to moim zdaniem no nie ma szans, żebym rozpoznał z zamkniętymi tak, oczami. Te, na pewno nie były to noty palone, były to noty może lekkich. Takiej podmarków. skórki od chleba, nie? Tak jest, tak. Przypieczona skórka tu tudzież no jedyny, nazywając bardziej profesjonalnie. Tak. Um, na, pewno, na pewno żadnych palonych. No i... Um, ale bardzo dobrze ułożone, tak. no, no jest, bardzo, tarczy, mocno, jest, bardzo mocno bananowe. w przypadku w większości tych belgijskich klasyków takie piwo yy, dopracowane, dopracowane tak. Tak. Może, może niczego nie urwające, ale eleganckie. Na pewno, takie na pewno bardzo, bardzo bananowe. Yy, takie... No i oczywiście kultowe szkło w różowe słoniki. Przyprawowe i no rewelacyjnie ukryta alkoholowość oczywiście, bo 8,5%, a smakowało jak tak z 5 moim zdaniem maksymalnie. Ja wypiłem troszeczkę niewypałowego sezona. Tak, wraz coraz z ogrzewaniem się um, nuty wymiocin Tak, y, ujawniały się coraz wyraźniej. Nuty sezona nie ujawniły się nawet na początku, więc... Co ciekawe, tutaj muszę się podzielić czymś, co mnie nurtuje już w sumie od wczoraj, y, jak byliśmy na festiwalu. I tak naprawdę już spróbowaliśmy tych piw no, dosyć sporo, belgijskich. Jeszcze żadne piwo, które piłem nie miało wyraźnego aromatu końskiej derki. Oczywiście, niby trochę sezonów piliśmy. Tak. Bo to w sezonach głównie powinno pijać, ale takich naprawdę radykalnych, jakbyśmy mogli się spotkać. Nie wiem, z takich, które ja piłem, to mm. najbardziej mi chyba w pańcu padło sezon od nogne. Mm. Był taki naprawdę bardzo, bardzo stajniany. Przylany tutaj, przy Tutaj Tutaj raczej. Stajnia w przepływie. W ogóle one są dosyć takie stonowane, tak. a jeśli już coś wyraźnie to raczej takie przyprawy Tak, przyprawy pierwsze. i generalnie są pełne mocno, e... no ale to chyba, to chyba jest miejsce drożdże akurat tutaj. E... No a co, a teraz jesteśmy właśnie w tej części... Nie, e... jeszcze ciekawostka z a. dołu, ponieważ a, tak. widzieliśmy na tablicy można wziąć pojemność 0,25, taką powiedzmy domyślną, e... którą spokojnie w innych krajach za, za tą cenę byśmy kupili spokojnie pół litra. E, pojemność pół litra oczywiście e, też. No i co ciekawe, pojemności litr i 2 litry. Tak. I napis na dole tablicy, że e, trzeba zapłacić e, albo chyba 40 euro depozytu. 40 euro tak, kaucji, jest. Za, żeby... Jeżeli się bierze litr albo 2 litry. No A i więc... bardzo nas snurtowało to, jakby. E, znaczy, o co chodzi? Skąd ta kaucja i generalnie na czym to polega? No więc e, pan nam rozwiał wątpliwości, i generalnie chodzi o to, że. Były to takie wersje takie ogromne tych, tego szkła klasycznego. Tak, to dwulitrowe to była takie... Taki but. E, Giga nie nie, to dwulitrowe A. to był ten od Delirium, A, MS, Taki okay. e, snifter wersja Maxi w różowe snifniki. Tak, po prostu taki turbo powiększony snifter taki sany. Tak, but taki, to szkło typu, but Litrowy. Tak. tak. No i... E, że, no... Nie dziwię się, tak, się, no ale z drugiej strony też jeżeli ktoś faktycznie chciał wziąć ten litr albo dwa litry, no to musiał się liczyć na, tak, tak naprawdę z wydaniem e, 60, eu, 60 no, no euro, wydaniem, no nie wydaniem, ale na zawsze... Wyłożeniem, wyłożeniem 60 euro. 60 euro tak naprawdę, bo 20 parę euro za piwo plus 40 kaucji, no sporo, nie? Tym bardziej, że, no nie wiem, to chyba musiałby tylko, żeby miał sens jakąś na tak grupę. Taka fanaberia, powiedzmy, bardzo ekstra, ekstrawagancka. No i co, przechodzimy do, do tej części takiej bardziej niby kraftowej, nowoczesnej, można tak powiedzieć, oni tak nazywają. Tu zaś się nie zmieniło. Nie, nazywa się Delirium Hop, Hop, hopi loft Pip chmialowych w sumie na tablicy tak, widzę. Tak, można szukać ze świecą generalnie. No tak naprawdę, chyba jedno, widzę jakieś nogne, no, nie wiem, Z co jest około 16-20. Tak. No i co, i po Delirium Cafe uznaliśmy, że trzeba jeszcze, ym, jesteśmy spragnieni po prostu takiej po tych wszystkich jakichś festiwalowych wynalazkach, jakichś chmielach, niechmielach, po prostu to musi być taka, taki wieczór klasycznej Belgii, prawda? Tak, i zdecydowaliśmy się na szybką śmierć. Na, zdecydowaliśmy się na szybką śmierć w lokalu o nazwie Alamo. -tru. No właśnie, o tej nazwie. Ha który był, nie wiem, jakieś 10 minut nie, nawet mniej chyba ile szliśmy do Bit z Delirium Wieleczyła, parę minut dosłownie. nie jestem w stanie wskazać w minutach no i również mamy wrażenia na gorąco z tego chyba równie kultowego lokalu w sumie właśnie wracamy przez zamknięte już, przez zamkniętą już galerię Jakąś? Galerię nie, to jest królewska galeria świętego Huberta, czyli taki mały mediolan w Brukseli. <głos> Proszę bardzo. A... A dlaczego? Bo tuż obok wracamy z drugiego kultowego lokalu, który dzisiaj odwiedziliśmy, czyli z popularnie na, przez nas nazywanego santo subito, santo subito. a tak naprawdę nazywa się mort, santo Su subito. Mort, subit, zresztą, mort subit a la Mord subit zresztą zapytaliśmy panią kelnerkę będzie nie o, było tak zwanej przysłowiowej lipy tak, o subite, tak jak się pisze czy subit, ale dowiedzieliśmy, że subit, się to jest subit. Um, no i generalnie lokal kompletnie inny od um, poprzedniego, który odwiedziliśmy czyli Delirium um, Village, tudzież Delirium Cafe Um, można powiedzieć, że w sumie dwie zupełnie różne światy. Dwie Belgie. Zupełnie... Dwie Belgie, tak. Um, gdyż ten, no, bardzo tradycyjny wystrój taki, powiedziałbym wręcz um... dekadencki, dekadencki, no, <śmiech> nie, nie bójmy się tego słowa, ponieważ wystrój jest wystrojem oryginalnym z okresu międzywojennego. Bardzo elegancko. Panie kelnerki w takich tradycyjnych koszulach, krawatach i czarnych. No, ale należy dodać właśnie, że ta jakby elegancja wystroju jest skontrastowana z taką bardzo luźną atmosferą tam. To prawda, tak, nie, nie, nie było a może, jakoś tak nadęte. to o. wynikało z faktu, że byliśmy tam jakby tuż już przed zamknięciem? Tak. Zresztą mieliśmy szczęście, bo właśnie... Tak, bo tuż po nas już um, Państwo nie mogli zamówić, a nam zostało powiedziane, że tylko na jedno piwo. Um, no i co? Wybór generalnie był jakiś ogromny. Tak, spodziewałem się, że będzie, będzie większy. Po yy zwłaszcza w wczorajszych pubach, zresztą dzisiejszych też, no spodziewałem się większego wyboru, takiej karty obfitej, zwłaszcza tych piw butelkowych. Tak, a tutaj nie za bardzo, to sam tak lokal tak. nie był jakiś bardzo duży. E, wydaje mi się, że tak na no, 60-70 osób maksymalnie. No nie, myślę, że więcej. To ogólnie lokal typu tramwaj taki, tak, tak, bardzo taki długi, długi długa lada. I taki bardzo roz rozjaśniony, e, ze wszystkich są właściwie źródło światła. Kandelebrami, kinkietami. I... No, trzeba używać tylko słowiska przy tym lokalu, i się, <laughs> um, się nie da. I co? I mieliśmy następującą um, zagwostkę, um, bo wiedzieliśmy, że chcemy wziąć białego lambika, czyli white lambik. Ja gdyż... nie wiedziałem, ale się od Ciebie dowiedziałem, że go wziąć. Ja się dowiedziałem. Ja tak postanowiłem, bo z tego co przeczytałem to jest um, browar, który w ogóle coś takiego wymyślił. Ale to, czego albo już nie doczytałem, albo zapomniałem o tym, to było to, że ten white lambic był z morelami jeszcze dodatkowo. Co tak, nie morelami. było napisane. On po prostu był w karcie jako white lambic, no ale jak dopytaliśmy, to okazało się, tak. że on jest stał, z morelami. Stał, stał w karcie razem z krikiem, krik wiemy, Wiśnie razem z peszy, pesz. pesz. pesz. No i wzięliśmy tego białego lambika, no może chwilę parę słów o nim. Generalnie w zapachu i w smaku te morele mocno wychodzą. A ja powiedziałem, w aromat tym każe z takim danonkiem morelowym. Dla mnie, dla mnie wręcz nawet w aromacie troszeczkę mniej te morele wychodziły niż w smaku. Do, do również się dopadaliśmy, że on był lekko dosładzany. Tak. Mi tak. się trochę nie chciało wiedzieć, że lekko, bo w sumie był naprawdę słodki. Chociaż może był słodki w zestawieniu z czym? Z piwem, które było naszym drugim wyborem. Czyli A, z Geze bo generalnie myśleliśmy o tym, żeby najpierw wziąć krika, no ale pani powiedziała, że on jest generalnie słodki mocno, więc uznaliśmy, no że. że White które w sumie nie zwiastowało, że będzie słodki, ale był. Był. <laughs> więc jakbyśmy wzięli coś, co jest oficjalnie słodkie, no to już nie wiem, jakby wyszło. Um. Ale. Creek był, znaczy Creek, White Lambic był ok. Moim zdaniem ta, te morele bardzo fajnie troszeczkę tak um, um, podkreślały przeniczny element tego piwa. No to jest taka twoja teoria, ok. Skąd um, nie się wiem, z nią? mi pasu, pasowały jakby te smaki wszystkie, nie. Współgrało to ze sobą elegancko. No, było słodkie, było takie, można powiedzieć, troszeczkę. E, dla mnie zdecydowanie proste. było to dobrym. E, dobrą, nie żebym, żeby nie powiedzieć popitką, ale dobrym takim. E, kontrastem? kontrastem dla właśnie tego gest, które było moim zdecydowanym faworytem. Mhm. E, no serwa i przerwa na foto. To się wytnie. E, brukselski ratusz nocą. A ładnie, faktycznie. Bardzo piękne. Um, to ja może będę kontynuował. Nie, ja już mogę. Um, <laughs> ponieważ szło ono w takiego. Dobrze, taki... dobrze, że robimy, dobrze, że robimy ten podcast w duecie, prawda? Tak, tak. E, szło ono w takiego, powiedziałbym, kantyjańskiego Rambika, czyli naprawdę kwaśnego. Bez, to się to było, tutaj... było gez um, i wydaje mi się, że po prostu. Mm, jakby to, to był jeden z tych reprezentantów stylu, w którym w tym miksie lambików um, młody lambik albo dominował, albo po prostu było go więcej niż w innych gez bo um, był naprawdę z tej kategorii naprawdę kwaśnych. Jeszcze ciekawostka, jak zamówiliśmy to gaz, który oczywiście w ogóle jest tylko z butelek, bo... Tak, tak to dosyć taka ciekawa sprawa, jak na to, że to jest jakiś taki flagship beer, można powiedzieć. Tak, um, jest, tylko, jest tylko w butelkach i um, mogliśmy sobie wybrać, czy chcemy w temperaturze fresh, jak to pani zapytała, fresh, tak. albo um, ambi ambient. A, ambient. ambient. Żebyście nie byli zdziwieni, to nie jest tam room temperature, tylko ambient. Tak. Ambiet właśnie, ambiet W sumie było, trudno wiedzieć, takie nie było, 10 stopni wydaje mi się coś takiego. Ale no, no. tę temperaturę. Z, b, b, myślę, że szlałowalibyśmy, gdybyśmy wzięli temperaturę fresh, fresh, tak. Bo ten ambient był naprawdę optymalny. Ono nie było wcale y, ciepłe. Ono było schłodzone, ale w taki przyjemny sposób. No, więc ym, co? To by chyba było na tyle obecne wejście. Mord, su Mord subić się okazał um, bardzo fajną rzeczą. Zastanawialiśmy się, czy wrócimy na Frambuła, bo było seks i kwaśne, ale pani powiedziałam, że ale jest powiedziała, słodki. słodki, więc właśnie sobie darujemy. No. no, więc to były relacje z takich e, trzech można powiedzieć kultowych e, brukselskich e, lokalach. E, jeszcze teraz nam się przypomniało, że musimy opowiedzieć o tym, jak e, bardzo nam się nie udało e, czegoś e, odwiedzić, w, będąc w Brukseli. A Lekko w momencie... może przez naszą nieuwagę, ale jednak skłaniałbym się tutaj do mm, powiedzmy nieprzepracowywania się przez ekipę pewnego miejsca. No więc do rzeczy przechodząc, e, dosłownie pierwszego dnia, jak przejechaliśmy do Brukseli i szliśmy, no dosłownie pierwszy spacer, e, który szliśmy w stronę centrum miasta. No I zresztą pokazywaliśmy ten odcinek właściwie zawsze, bo to, to była naj tak. najkrótsza trasa do centrum od nas, z naszego hostelu. E, dosłownie minuta drogi z naszego hostelu. Widzę lokal, nazywa się B Brussels View Project. Wygląda bardzo fajnie, tak nowofalowo. E, jakby browar chyba połączony z takim mini lokalem. No i e, w ogóle wow, że jak super, że tak blisko i wszystko i ekstra i no rewelacja. I zatrzymamy się tu jak będziemy wracać, no bo przecież po co teraz? Jesteśmy szalenie głodni tak i akurat chcieliśmy jeść ślimaki. Tak. W, no i czy przecież jak tak blisko, no to akurat jak na powrót, jak znalazł. No więc już po um, przejściu jakichś 50 kilometrów i e, odwiedzeniu <grym> tak, tak. Modern Week, ja mówię, dobra słuchaj, wracamy i po drodze jeszcze zachacamy o ten Brasses Bee Project, bo tam będzie pewnie super i w ogóle jeszcze pewnie nagramy coś i ekstra, ekstra. No ale kurde, się okazało, że było otwarte tylko do 22. Tak, tak było. A, była a to było piątek, piątek, piątek. A to było piątek, piąteczek, piątunio a była chyba 23, prawda, więc no jakby nie spodziewaliśmy się, że może być już coś takiego zamknięte, no proszę bardzo. No i co gorsza, okazało się, że lokal jest generalnie otwarty tylko w czwartek, w piątek i w sobotę od 17 do 22. A że w sobotę jak już no, mówiliśmy, że jechaliśmy na ten festiwal, no to generalnie nie, nie było szans, żebyśmy zobaczyli, no ale prawda, nie należymy do tych, którzy się tak łatwo poddają no i napisaliśmy do, do, do Brussels Beer Project na Facebooku, że kurczę, w ogóle jesteśmy tylko parę dni, no i może by się udało, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, chociaż na chwilę wejść zobaczyć, co oni tam robią. No i nawet odpisali, że jasne, że nie ma problemu, tylko że niestety już trzy dni po tym, jak wróciliśmy. <grym> ja ale nie... szanujemy gest. No szanujemy gest, że odpisali i w ogóle fajnie. No ale nie udało się. No więc to była e... nie, nieudany element. Musi być, każ... jak już złapaliście formułę, to w każdym odcinku musimy mówić o jakiejś porażce, prawda? <grym> tak ale teraz chyba na em, taką tak na na wisienkę na torcie e, mm -hmm. wyjazdu, no coś o czym no, ja osobiście od samego przyjazdu myślałem non stop, no, to była wizyta w Cantillon, czyli też chyba taki trochę must have, ale teraz chyba już tak bardziej dla birgików niż e, dla każdego turysty coś mi się tak wydaje, prawda? No nie wiem, znaczy, na pewno sam browar dla każdego turysty tak, może piwa na koniec, przy degustacji piw może się okazać, że Kurde, co oni mi to dali, jeśli ktoś jest mm. e, w ogóle nie wie, nie wie, o co chodzi? Powiem tak, e... jeżeli, jeżeli ktokolwiek interesujący się piwem jest w Brukseli na 5 godzin i <laughs> zastanawia się, co z tych wszystkich rzeczy zrobić, to ja powiedział Cantillon, tak w ciemno po prostu. No, w sumie tak, w sumie tak. Nie, wyobra nie wyobrażam sobie kogokolwiek, kto jest zafascynowany piwem i mogłoby mu się tam nie podobać, to. No. <laughs> Indeed. Ale co, browar jest w ogóle bardzo niepozorny, w sensie z zewnątrz kompletnie nie wygląda jak może browar. jest sam browar jak browar, ale może zwłaszcza okolica jest taka, że idziesz sobie zwykłą małą e, uliczką, też nie, nie z jakimiś tam super zabytkowymi kamienicami i nagle wyrasta właśnie, o, Cantillon. tak. I, I też na początku w ogóle nie byliśmy pewni, czy kwerendy wejść, bo to jest po prostu taka jakby, taka fabryczna brama, można powiedzieć, w której ktoś tam coś wywoził na palecie, e, ktoś tam wnosił jakieś kontenery, coś i tak nie byliśmy pewni, czy jakby tutaj się wchodzi, żeby zwiedzić ten browar, czy nie, ale okazuje się, że tak, że jest jedno wejście właściwie, e, które jest używane i przez turystów, którzy chcą zwiedzić browar i przez pracowników browaru, którzy no, tam po prostu pracują. Ehm... I co? No to nie był sezon wożelny, kiedy my byliśmy. No tak, tuż przed jego rozpoczęciem, który właściwie sezon tam rozpoczyna się właśnie teraz. Co ciekawe, robili też event, że można było uczestniczyć w ważeniu, czy tam mm -hmm. przyjść i obserwować, uczestniczyć trochę za duże słowo, ale to tak na przyszłość, jakby ktoś może planował wyjazd do Brukseli, to warto na pewno sprawdzić, czy coś takiego się nie dzieje, bo wydaje mi się, że to może być super ciekawe. I co? Browar generalnie jest bardzo ciasny, ja bym powiedział. Taki, no kompletnie w porównaniu... No do... za ciasny nawet. Porównaniu... Muszą, muszą walczyć no. tam o każdy... Każdy... Ka każdą pięć mm. browaru. Jest to na pewno coś innego w porównaniu do ludzi, którzy na przykład byli na wycieczce w Żywcu, albo coś takim. Nie, <laughs> no nie ma, ma porównania. Jest bardzo ciasno i tak, no to jest zabytkowy stary budynek, z takim bardzo no, oryginalnym poddaszem, można by powiedzieć. Ale co, wygląda to tak, że się wchodzi przez tą bramę i jest jakby taka lada, w której można kupować różne tam koszulki, gadżety, piwa na wynos też i w sumie, nie wiem, tak, z 10-15 stolików, maksymalnie dla ludzi, którzy sobie tam siedzą w browarze i próbują ich piw. Wycieczka kosztuje ile? Chyba 7 euro? Coś takiego? Mm, tak, tak. Chyba to jest y, podstawowa cena. 7 euro i to też y, um, uwzględnia y, degustację Lambika i jednego z. Y, um, GES albo Krika. Tak, przetworów Lambikowych, jakie tam są dostępne i wycieczka jest generalnie taka samo, samo, samo samoobsługowa. samoobsługowa w sensie tam jeden z pracowników browaru robi taki wstęp mały do browaru troszeczkę opowiada jakby o takich najważniejszych rzeczach, potem dostaje się jakby swój przewodnik i samemu się chodzi po browarze i po prostu czyta się informacje. jest fajne, bo można wszystkiego, no proszę żeby nie dotykać, ale wiadomo, można sobie <grym> gdzieś tam za, za kamereczki wejść, zwłaszcza jak jest mniej ludzi wszystkiego popatrzeć no, super jest poddasze, gdzie te piwa w beczkach leżakują. Zapach, który tam się unosi jest właśnie zwiastujący mm, najpyszniejsze rzeczy tam. Aj. Oczywiście to dla osoby, która już coś z zambikami e, miała wspólnego. Mhm. Fajne jest to, że właśnie nawet w trakcie zwiedzania tam prace w browarze trwały i widać, to że on jest, żyje tak. akurat jak... Jak my tam byliśmy, widać, że było robione piwo z winogronami. Z, z winogronami, tak. I coś tam jeszcze. Jakieś się filtrowało z kolei na takiej bardzo starej maszynie do filtracji, z której wszystko ciekło, ale, ale filtry, jeszcze była cały czas wówczas. Filtry z celulozy, z tego co pamiętam, były użyte, tak? Żeby... Tak, tak, tak. Ale tak, to jest to prawda. Właśnie mnie to też trochę zastanawiało, no bo myślałem sobie, jeżeli to nie jest sezon ważelny, no to w sumie co się w takim próbarze robi, nie? Ale no, okazuje się, że w Cantillon to wydaje mi się, że e, mają tyle samo pracy, co w tym sezonie ważelnym. E, no no, bo... Niesamowite wrażenie robią też te butelki, które leżakują e, właśnie pod ścianami na parterze z kolei. Mm -hmm. No tak, ale my tam piw oczywiście degustowaliśmy, nawet troszeczkę więcej, ponieważ mnóstwo tam Amerykanów, tak. e, którzy często brali tyle piwa, że w sumie to nie byli w stanie dopić, zanim, zanim musieli iść, więc e, Generalnie nas częstowali. Było widać, że sporo z tych Amerykanów po prostu przyjechało konkretnie do Brukseli, żeby być w tym rowerze. Co ciekawe, w tym sklepiku z gadżetami można było kupić taką dosłownie walizkę na tej piwa, taką, że można ją nadać tak, do samolotu. Tak, shipping bag. Tak, i e, no, była niezwykle popularna naprawdę wśród tam, szczególnie Amerykanów, którzy byli dookoła. No i wiadomo, Amerykanie jak Amerykanie, no oni oczywiście z wszystkimi chcą pogadać dookoła i tak dalej, więc dostaliśmy też e, do spróbowania parę piw, którzy tam sobie kupili, oczywiście wszystkie serwowane w koszyczkach, w butelkach i tak dalej co, próbowaliśmy lambika, ja oczywiście zostałem e, zjechany przez innego pracownika browaru, em, <grym> bo e, to był taki lambik prosto z beczki i on był roczny, więc ja jakoś tam wyczytałem, że generalnie te młode lambiki, właśnie, czyli roczne, a stare to są takie 2-3 lata, e, no są raczej takie bardziej agresywne, właśnie idące w tą kwaśność i tak dalej, ale tutaj pan z browaru bardzo tak... Em, dosyć był oburzony tym jakimś stwierdzeniem i powiedział, że w ogóle wiek Lambika nie ma żadnego związku z jego kwasowością i że to jest taki popularny mit, ale że to każdy jest inny i generalnie to właśnie cała sztuka polega na mieszaniu tych różnych roczników, żeby znaleźć odpowiedni balans, ale nie jest tak wcale, że mhm. te młode są bardziej agresywne. Napiliśmy no. jeszcze parę, ale myślę, że nie wiem, kto zainteresowany, odsyłamy na naszego Antapta. No ale generalnie wszystkie te piwa w Cantillon no, były no, rewelacyjne, naprawdę. No, um, no tak, tak, moglibyśmy tam siedzieć, ale już... Dopracowane do perfekcji i um, no na pewno nie... To, w, każde z nich było mega też takie skomplikowane, tak? To na pewno nie były takie piwa, że o, um, wypiję, prawda, zapiszę sobie notatkę, dam ocenę i tyle, bo po prostu tyle się w nich działo, Um, no fakt ja na przykład właśnie nie piłem jeszcze w tym lambiku szczególnie dla mnie wychodziły wychodzi takie nuty e, takiego niebieskiego sera pleśowego. <głos> coś czego czym się jeszcze nie spotkałem w żadnym innym piwie no także Cantillon must see zdecydowanie tak e, i tym właściwie Cantillonem zakończyliśmy naszą przygodę z Belgią więc powoli będziemy kończyć również e, odcinek no tytułem żeby kronikarskiej e, kronikarskiego obowiązku w Brukseli jest też pub Brudoga, chociażby, ale nawet do niego nie dotarliśmy. Nie czuliśmy takiej potrzeby wyjątkowo. No, jednak do pubu Brudoga można pójść W, pójść wszędzie, innych... w Warszawie. W Warszawie można. E, pójść, tak. tak, a jeszcze nas ta Belgia tak raczej zupełnie nas nie znudziła, nie, nie. tylko nas zafascynowała. Mhm. I są tam jeszcze, na przykład ja natknąłem się już, spiesząc się na. Na autobus, na bardzo, bardzo, bardzo malutki czy browar się nazywa bodajże N Sztomelings. Mhm. No i widać było, że tam jest taki prawdziwy kraft, ale przez to ceny były dosyć wysokie, bo chyba się zaczynały generalnie od tam 7 czy 8 euro za butelkę. No ale sporo. No, na pewno miejsce do zgłębienia w, zarówno w Brukseli, no w całej Belgii to w ogóle nie wspominam. Jeszcze jest, także mm, z powodzeniem myślę, że jeden raz to za mało. No, na pewno, na pewno. Plus, Plus no Brukseli. to, o czym już trochę napompliliśmy w poprzednich odcinkach, no dużo się ciekawych też rzeczy dzieje w tej Belgii. Wcale nie jest tak, jak niektórzy próbują to sprzedać, że e, prawda, tradycja, tradycja i tradycja i nic się nie dzieje. No, mi się wydaje, że cały ten festiwal na którym byliśmy, był trochę dowodem na to, że dzieje się i to dzieje się no, bardzo ciekawe rzeczy i unika unikatowe na skalę światową, prawda? Mm, także zachęcamy y, do własnego eksplorowania belgijskiego świata piw. Już damy wam odetknąć w następnych odcinkach troszeczkę od tematów belgijskich. Będzie coś zupełnie innego. Tak. Także stay tuned. Ale, no tak jak już powiedzieliśmy, możliwe, możliwe że jeszcze do tej Belgii wrócimy. Nawet fizycznie to być może, ale odcinkowo też kto wie. Zobaczymy. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie Cześć. się i dzięki za e, słuchanie.